inaczej wyglądała inaczej wyglądała ta pomoc też właśnie psychologiczna i ja sobie po prostu tak poradziłam, jak sobie poradziłam, że wzięłam po prostu, zrobiłam to samo, co widziałam moje mamy, że ona robi i się napiłam i gdzieś tam od początku ten alkohol mi zaczął ten lęk właśnie niwelować. Gdzieś poczułam, że to jest Także jak piję, to czuję się odważniejsza. To on od początku był, to co jest w naszej literaturze, takim moim właśnie rozwiązaniem na, na, na, na te strachy, różne lęki. Później taki cytat jest w naszej książce Anonimowi Alkoholicy, w tej której cały zawarty program jest, że jest taki moment u każdego z alkoholików, że ten alkohol staje się już konieczny, nie, nie, nie, nie jest już konie, luksusem, ale staje się koniecznością i ja nie wiem, kiedy ten moment u mnie nastąpił, ale chyba bardzo szybko, bo tak naprawdę ja mając 16, 17, 18 lat to już piłam ogromne ilości alkoholu. To było kasacyjnie. I myślę, że ja już wtedy byłam alkoholiczką. już, już Ja już miałam inną fizyczną reakcję na ten alkohol. Tak? Ja po prostu jak go piłam, musiałam go pić do spodu dużej ilości Gdzieś tam moi rówieśnicy szli ze mną na imprezę. Oni sączyli, niektórzy, nie, niektórzy pili tak jak ja, tak? ale niektórzy sączyli piwo, sączyli jakieś tam drinki i oni się dobrze bawili. Ja się dobrze nie bawiłam. Ja musiałam, ja się dopiero dobrze się rozkręcałam po tych czterech, pięciu piwach i dopiero zaczynałam pić. tak? No duże, duże ilości i mając 21 lat, ja już miałam duży problem z alkoholem i wtedy nastąpił taki moment u mnie, że ja bardzo chciałam, bo byłam po rozmowie z moim przyjaciółmi, bardzo chciałam przestać i, znaczy no nie przestać pić, ale pić tak jak normalnie i, i takie już pierwsze próby kontrolowania tego już takie też miałam, że, że, że właśnie, że może może, tak, może może to spróbuję skontrolować, tak? I, tak się stało, że na mojej drodze wtedy stanęły narkotyki, amfetamina i ja o tym też powiem tylko sekundkę, bo to jest meeting A, nie NA właśnie, ale ja już wtedy właśnie sięgnąłem po ten inny środek, chcąc przestać pić bo już już próbowałam, tak, już wiedziałam, że jest jakiś problem, no ale te narkotyki też mnie nie zatrzymały na długo, wkrótce bardzo szybko wróciłam do alkoholu i niestety już do, i do narkotyków, i do alkoholu i piłam jeszcze następnych 7 lat już razem z, z, biorąc też narkotyki yy, i, i tak to się działo i Mam 16 lat, uciekłam do moich dziadków mieszkać, do rodziców mamy, tam, tam po prostu gdzieś tam, cały czas mi się wydawało, że jak ja właśnie zmienię miejsce, jak ucieknę od tej matki, to to mi pomoże, ale to mi oczywiście nie pomogło, bo ja jeszcze tam u dziadków to w ogóle już wyrabiałam niestworzone rzeczy, bo oni mnie bardzo kochali, starali mi się wynagrodzić tą miłość tam ja na tym oczywiście bazowałam i e, i wykorzystywałam to tak. Tak naprawdę, z jednej strony byłam bardzo nieszczęśliwa, i uważałam, że jestem nieszczęśliwa przez picie mojej mama, a z drugiej strony ja już byłam bardzo cwana. No, cwana to jest dobre słowo. I tak robiłam, żeby było. Żeby się pobawić, żeby się właśnie napić, żeby gdzieś tam e, uciekać od tego życia. Na mnie alkohol był ucieczką od życia. Ja nie miałam takiego piciorysu, nie mam, że ja gdzieś tam pracowałam, załatwiałam różne sprawy. To były jakieś nieudane nieudane, nieudane e, próby, natomiast ja bardziej po prostu kompletnie chciałam uciec od życia, odciąć się. Mi, mi alkohol dawał taką odcinkę, tak jakbym się nagle teleportowała i była na innej planecie i i tak minęły kolejne lata, i tak tu może już skrócę o tym piciu, no tych rzeczy dotyczących tam, jak ludzie opowiadają o, tych, o tym dniu alkoholowym, to miałam pewnie tak samo jak wy. Wiele tego było, wiele by tu opowiadać i różne rzeczy, bardzo złe się działy i okradałam bliskich i straciłam wzrok na kilka sekund nawet przez alkohol i różne, różne rzeczy. Natomiast nic nie było mnie w stanie zatrzymać, tak? To jest choroba obsesji umysłowej, nic nie było mnie w stanie zatrzymać, pomimo, że czasami miałam ochotę naprawdę wziąć rozbieg i rozbić sobie głowę o ścianę, bo nie chciałam robić pewnych rzeczy, ale je robiłam, bo, chciałam, bo, mu bo musiałam pić, bo musiałam pić i nic nie było mnie w stanie zatrzymać i ja myślę do dzisiaj, że to jest łaska Boga w ogóle, że się tu znalazłam, bo tak naprawdę ja się bardzo zakochałam pod koniec mojego picia. Ten mój partner się nieudolnie powiesił, trafił pierwszy na terapię tutaj do szpitala psychiatrycznego w Warszawie. Ja jeszcze rok czasu bardzo chlałam i i nie wiem jak to się stało, po prostu w pewnym momencie już nikt nie chciał ze mną picić i paci Ja poszłam do kościoła i ja nawet nie wiem, że ja nawet nie wiedziałam, że wtedy jak, o jakichś krokach ja po prostu uklękłam. Akurat byłam wychowana w rodzinie katolickiej, aczkolwiek z wiarą to ja miałam tyle wspólnego co e, nie wiem, baletnica z wędką, bo tak naprawdę w ogóle nie było mnie e, we mnie wiary, tylko po prostu e, Bardziej wierzyłam w te moje myśli, że jestem beznadziejna i świat jest do dupy i wszystko jest po prostu do dupy. I pamiętam, że uklękłam właśnie w tym kościele. Poprosiłam o to, żeby mi ta siła wyższa, jak wtedy ją pojmowałam, wskazała drogę i, i na, na mojej drodze stanął ten człowiek właśnie, który się powiesił nieudolnie. On mi, on mi ten chłopak, ja tam chciałam do niego wrócić, więc przeszłam do A. I, I jestem tyle lat. I wiecie, y, przez wiele lat te... Y, tak od razu się stało, że jak gdzieś poczułam właśnie, zweryfikowałam się, bo wtedy było bardzo, o wiele więcej starszych osób, ale oni wszyscy mówili właśnie o moim piciu i ja zobaczyłam o tej bezsilności, o tym, o tym kołowrotku tego wszystkiego i ja po prostu ja zobaczyłam, że mam tak samo. Ciężko mi było nazwać siebie alkoholiczką. Wcale nie było to dla mnie łatwe. Dla mnie to było, wiecie, chyba wolałam mówić, że jestem narkomanką niż alkoholiczką. A alkoholik to mi się kojarzył z takim człowiekiem, tak jak niektórzy mają właśnie takie stereotypy, jakimś, nie wiem, brudnym na ulicy. Mówię, to były kompletnie inne czasy, nie było takiej świadomości tej choroby. I do, dopiero później w AA się dowiedziałam, że tak naprawdę nie, niektórzy z nas mają, przepraszam, bo ktoś rozmawia... niektórzy z nas mają te pogłębione dno właśnie a niektórzy nie i tak naprawdę że, że to jest nieistotne czy ja, czy ja byłam na ulicy byłam bezdomna, czy na przykład miałam firmę, to jest w ogóle nieistotne bo tak naprawdę chodzi o to nawet nie o ilości nawet nie o lata picia, tylko o to co co tak naprawdę ten alkohol mi robił, a on mi ewidentnie załatwiał wszystko w moim życiu Zapełniał mi tą duszę, nie? I, y, tylko że on mnie też zabijał z drugiej strony. Yy, i to było i pod koniec te lata właśnie to było najstraszniejsze, że ty musisz robić coś, co czujesz, że cię zabija, a robisz to. bo Masz przymus robienia tego i to jest dla mnie taka kwintesencja tej choroby. Yy. Jak tu przyszłam, to wiele, ja powiem tak już właśnie w skrócie, że pierwsze lata w A, ja nie robiłam w ogóle programu. To wynikało z różnych powodów, bo po pierwsze troszeczkę inaczej wyglądała wspólnota w Polsce, trochę tutaj się bardziej trzeźwiało tak mitingami, służbami. Ja próbowałam jakby trzeźwiec za pomocą y, terapii i różnych innych y, jakichś takich, nie wiem, grup wsparcia i y, y, wiecie, tak naprawdę nie byłam w jedności z tą wspólnotą, bo... Y, na początku pierwsze dwa lata to było wow, że nie piję. Później zaczęło już być gorzej, bo tak naprawdę wychodziły mi różne obsesje, wady charakteru. Oczywiście ja nie wiedziałam wtedy, o co chodzi, bo nie zaglądałam do książki, nie robiłam programu. I tam chodziłam właśnie na różne terapie, starałam się zgłębić te moje problemy, to moją psychikę, to dzieciństwo. Też na, poszłam na terapię DDA i... To, co teraz tutaj powiem, to żeby ktoś nie odebrał, bo nie chciałam nikogo urazić, bo ja absolutnie każdy z nas ma inaczej, tak? Ja należę do tych ludzi, którym to nie pomogło. Owszem, nie piłam, ale naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że nie piłam na takim dupościsku i nie było mi najlepiej. Z roku na rok było coraz gorzej. E, bardzo mnie to kosztowało, to życie w abstynencji. Musiałam co i róż się wspomagać lekami u psychiatry. Musiałam właśnie korzystać z różnych terapii, no ale te terapie się kończyły i nie było najlepiej. I moja przygoda z krokami rozpoczęła się 10 lat temu, w 2011 roku. I już byłam w takim bardzo złym stanie, już miałam myśli samobójcze. Do A chodziłam bardzo często. Chodziłam na tutaj w Warszawie, to miałam podane na tacy kilkadziesiąt mitingów dziennie. I to mi nie pomagało. Dobrze się czułam na meetingach. To mi pomagało w jakiś sposób, ale jak wychodziłam na zewnątrz, to działy się różne niezaciekawe rzeczy, wpadałam w różne obsesje, byłam coraz bardziej agresywniejsza w domu i w zasadzie nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo przecież nie piję, a jest coraz gorzej. I wtedy stanął na mojej drodze człowiek, który mi powiedział, że e, ktoś mu sponsoruje, w ogóle nie wiedziałam, co to jest, ktoś... Ktoś mu te kroki. Na początku myślałam, że ten mój przyjaciel zwariował, że, że po prostu, nie wiem, odpaliło go w kosmos i gadał jakieś rzeczy, nawiedzone, ale ja już wiecie, nie miałam żadnej alternatywy innej, bo tak naprawdę tak naprawdę sięgnęłam po wiele, wiele różnych e, sposobów, a było coraz gorzej. Nie chciałam brać już tych tabletek antydepresyjnych. Nie, znaczy ja już ich wtedy nie brałam, jak, nie, nie chciałam e, na kolejną terapię iść i czułam, że mi głowa eksploduje. Wchodziłam w różne nieuczciwości, e, w obsesję właśnie. Dostałam na przykład pracę u kolegi we wspólnocie, ja zawsze daję ten przykład, który mi bardzo pomógł, podał mi rękę, a ja go w tej pracy zaczęłam okradać. I bardzo się źle czułam z tego powodu, ale nie umiałam przestać tego robić, bo obsesja posiadania pieniędzy była bardzo duża. Więc naprawdę y, ja doświadczyłam tego, y, jak można żyć bez alkoholu, a robić po prostu bardzo podobne rzeczy jak się piło i zachowywać te pozory. tak? I do wspólnoty przechodziłam jako gość, tylko bywałam, chciałam analizować, tam słuchać, brać dla siebie. E, towarzyskie życie prowadziłam bardzo bujne, e, e, poszukiwałam mężczyzn do życia, e, wchodziłam w jakieś relacje, które bardzo chciałam tej miłości, ale te relacje były bardzo krótkotrwałe, bo tak naprawdę jak już nawet jak był jakiś fajny facet, który mi chciał dać to uczucie, to, to mnie to po prostu przerastało, więc uciekałam. Oczywiście z takim nastawieniem, że to ja zostałam skrzywcona, bo kompletnie było mi obce robienie obrachunku sobie, tak naprawdę byłam świetna w robieniu obrachunku innym. I to jeszcze do dzisiaj czasami wychodzi. To nie jest tak, że jestem święta i wiem, że to jest kawał mojej choroby właśnie. I ja po prostu przychodziłam na mitingi, ja wiedziałam, jaki ten jest, jaka tamta jest co oni powinni, co nie powinni. No robiłam wszystko wbrew tutaj krokom, tradycjom, czyli tam bawiłam się, mówiłam komuś, że powinien brać tabletki, nie powinien, bawiłam się w lekarza, bawiłam się w jakiejś do, do, do, do, do, jakąś do, doradczynie. a tak naprawdę moje życie pomimo, że y, gdzieś tam i, i był kawałek, że miałam dużo pieniędzy, był kawałek, że miałam tą miłość właśnie i był kawałek, że miałam fajny seks i że miałam coś tam jeszcze, to cały czas gdzieś tam to nie spełniało moich oczekiwań i y, no, wchodziłam coraz bardziej w taką, taką czułam dziurę w duszę, którą miałam i też... Y Chcę powiedzieć, że nie we wspólnocie w ogóle nie obchodziła mnie druga, drugi alkoholik. Ja nie podchodziłam do żadnych dziewczyn na mityngach. Ja, ja nie, nie robiłam tu nic, żeby pomóc komuś. Miałam jakąś tam zamkniętą grupę znajomych i nie daj Boże, jakby ktoś z zewnątrz chciał wejść do tej grupy. Także mogę powiedzieć śmiało, że, że po prostu no to była bardzo trudna droga, Bardzo się bęczyłam. I Właśnie weszłam na kroki w 2011 roku. Zaczęłam robić to, co ten przyjaciel mi mówił. On mi powiedział, że mam po prostu uklęknąć w domu, pomodlić się, oddać Bogu wszystko, ale nie modlić się o to, żebym była trzeźwa, tylko o to, żebym przestała być samolubna, nieuczciwa, żeby dał mi tą gotowość do trzeźwienia, żeby dał mi siłę. I to było bardzo trudne. Mi to nie przeszło tak jak Bilowi, jak on pisze w tej naszej literaturze, jakieś od razu przebudzenie duchowe. Ja nie miałam skonkretyzowanej tej siły wyższej. Bardziej miałam taką, że bałam się tego Boga. Z jednej strony byłam wychowana w rodzinie katolickiej, z drugiej strony bałam się strasznie tego Boga i w ogóle ja się wszystkiego bałam, co inni o mnie powiedzą, bałam się, że Boga nie ma, jak jest, to mnie, to mnie nie lubi w ogóle i mnie ukaże, ciągle się bałam, że nie jestem coś dobra, ciągle się bałam, co, co wy o mnie pomyślicie, co inni o mnie pomyślą, a tak naprawdę byłam bardzo skupiona na sobie w tym wszystkim, bardzo, bardzo, bardzo, byłam tylko ja, ja, ja, ja. I jak zaczęłam robić pewne rzeczy, wkrótce wzięłam sponsora, także moja pierwsza praca na Krokach była 10 lat temu. Od tamtej pory pamiętam, jak pierwszy raz skończyliśmy te wszystkie kroki i powiedziałam sponsorowi, że już koniec, tak, że już skończyłam, a on mi powiedział, że niczego nie skończyłaś i tu właśnie nawiążę do dziesiątego kroku już powolutku, bo to się zbliża czas. On mi powiedział, Madzia, ty niczego nie skończyłaś. To zrobiłaś te kroki z przeszłości, a teraz dopiero zaczęłaś. I bardzo często, wiecie, słyszę we wspólnocie, że ktoś skończył kroki. I zawsze jak rozmawiam z taką osobą, która tak mówi, to mówię, że niczego nie skończyła, dopiero zaczyna. Bo tak naprawdę to jest tak, jakbym miała raka, poszła do lekarza, przeszła jakąś chemioterapię, która mnie uzdrawia, stawia mnie na nogi i później lekarz mi mówi a teraz musi pani brać codziennie te trzy tabletki, tak? I te trzy te tabletki w A to jest krok 10, krok jedenasty i krok dwunasty. I jak pani nie będzie brała ich, to nie będzie dobrze. I teraz oczywiście ja jestem alkoholiczką, więc na początku, na tym powerze ja mówię, oczywiście, oczywiście, ja będę brała te trzy tabletki, tak? To jest takie proste, ja już wiem, co mam robić, <grym> po czym yy, mija jakiś czas. Bo jakie je biorę, to jest super. Jest super, więc ja sobie myślę, a dobra, dzisiaj tej nie wezmę po południu, albo tej nie wezmę rano, a tej, albo tej nie wezmę wieczorem. No i choroba zaczyna wracać, bo tak naprawdę ja zostałam, tam jest napisane w książce, zostaliśmy uzdrowieni z beznadziejnego stanu, tak? Z beznadziejnego stanu. Ja zostałam uzdrowiona z beznadziejnego stanu. Ale ja nie zostałam uzdrowiona z alkoholizmu. I... Ja może przeczytam tutaj w kroku 10. To jest napisane na stronie Wielkiej Księdze, na stronie 86. To jest akurat końcówka, tak? Będę trochę skakać końcówka 10. kroku. E Nasz problem zniknął, chociaż niczego nie przysięgaliśmy, tak? Już, e już, e Przepraszam, bo nie e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 Łatwo jest zaniechać duchowego programu działania i spocząć na raurach. Jeżeli tak postąpimy, wpadniemy w nowe kłopoty, ponieważ alkohol to wyrafinowany wróg. Nie wyleczyliśmy się z alkoholizmu. To, co naprawdę mamy, to jest codziennym naszym wytchnieniem. I to jest taka obietnica z wyrokiem, bo oni nam obiecują, że jeżeli będziemy to robić, to będzie ok, ale jeżeli nie będziemy, to będzie źle, tak? To będzie źle. I ja zeszłam z programu, zeszłam z dziesiątego kroku i powiem wam, że jak się schodzi. Właśnie, jak się schodzi. Eee, to jest tak, ja miałam pierwsze lata na programie, to w ogóle to, co się zadziało, to był cud. Mi się po prostu tak myślenie odmieniło. Mi zeszło naprawdę 80% lęków Przede wszystkim w ogóle się wszystko pozmieniało. Zmienił się cały stosunek mój do wspólnoty. Ja ją wreszcie poczułam całym sercem. Zaczęłam sponsorować. W ogóle nie miałam e, jakichś takich e, rzeczy, które miałam wcześniej. Miałam takie przeświadczenie, że dostałam moje, rozwiązanie na moją chorobę i teraz ja mam po prostu to przekazywać dalej. Tak mi to zostało przekazane, że jeżeli tego nie będę przekazywać, to wróci mi ten egoizm. Natomiast troszeczkę sobie... Właśnie to dużo osób robi że ten krok dwunasty, ale na samym sponsorowaniu też można sobie wyrobić tę pychę, ten prestiż, co Bill pisał, że to też są jedne z największych zagrożeń wspólnoty, że nie, że nie tylko alkohol, ale później właśnie ta potrzeba pieniędzy, prestiż, właśnie taka potrzeba poczucia się ważnym. I ten krok dziesiąty jest bardzo, bardzo ważny, bo tak naprawdę on mnie przypomina, że to, co dostałam, to ja nie, nie wymyśliłam sama, to nie jest tak, że ja e, poprzez, nie wiem, czytanie książek i samoświadomość się rozwinęłam w ogóle jestem ten, to jest to, co dostałam, dostałam od drugiego alkoholika, e, od was, od ludzi e, i ja nic innego po prostu nie robię, tylko przekazuję to dalej. Pomagam drugiemu alkoholikowi, poprzez przekazywanie tego dalej kompletnie nie jestem odpowiedzialna za to, czy on to zrobi, czy nie. Tylko odpowiedzialna jestem, żeby to tak przekazać, jak dostałam. Natomiast jak nie robię kroku 10, to zaraz mi się pojawia, nie? że ja jestem taka ważna, bo nie wiem, bo tu dzwonią, bo ja mam te podopieczne. Dzisiaj trochę inaczej to postrzegam, ale miałam taki kawałek, chcę wam powiedzieć, w sponsorowaniu. I tak naprawdę... Jakbym miała skrócić ten, jakbym miała wam powiedzieć, co to jest krok dziesiąty, to bym powiedziała tak. Dla mnie, krok dziesiąty to jest krok czwarty i dziewiąty. Tak jakby to jest taka, jakbym w jedną pigułkę ścisnęła w taką kulkę krok, krok czwarty i krok dziewiąty. Krok jedenasty to jest jeden, trzy, bo to jest właśnie ta, ta duchowość, ta, ta, ta rozmowa z Bogiem, ta medytacja. A krok dziesiąty to jest te kroki cztery i dziewięć. I ja jakiś czas, ja, ja robiłam ten krok dziesiąty na początku bardzo gorliwie. Natomiast później, jak już gdzieś tam no właśnie, zrobiło mi się dobrze, zaczęłam już go trochę robić połowicznie. Dzisiaj dla mnie ten krok dziesiąty robi się tak, że ja muszę, nie dość, że jak mnie ta uraza dłużej trzyma, ja muszę sobie zrobić ten obrachunek, ja muszę zobaczyć, jak coś mnie trzyma, ja muszę sobie to rozpisać. Mam do tego dzisiaj narzędzia. Być może przegadać z kimś i mam taką siatkę dziewczyn, z którymi dzwonię. Czasami dzwonię do nowych dziewczyn. No oczywiście, że nie, z nowicjuszkami nie przegaduję kroku dziesiątego, ale z dziewczynami, które są na krokach, Muszę to przegadać, musi mnie usłyszeć druga osoba, bo może ma podobne doświadczenie. I muszę zobaczyć siebie w danej sytuacji, która mnie przerosła. Jeżeli muszę zobaczyć, co tam jest grane, tak? Czy ja znowu nie ufam Bogu? Czy ja znowu się boję, że właśnie nie jestem dość dobra? Może ja się boję właśnie, co inni powiedzą? Czy ja znowu myślę tylko o sobie i nie myślę o tym, co ten drugi człowiek na przykład ma. I ja muszę zobaczyć sobie te wady charakteru. Ten lęk, nieuczciwość, użalanie się, tak, tą egocentryzm. No, to Niektórzy tam mają, więc ja to pracuję na tych podstawowych wadach charakteru, więc to odgrywanie Boga, ten, ten właśnie lęk, tą nieuczciwość. I ja to muszę zobaczyć. I jak ja to zobaczę, to czasami jest tak, że już jest po, to, to ja muszę po prostu uklęknąć i, i zobaczyć, czy ja to rzeczywiście powierzam Bogu. nie, Czy, czy dalej czy dalej, wiesz, wiecie, bo to jest tak, robię kroki, jestem sponsorką, ale na przykład mnie wkurzy sąsiadka nie? i ja dalej idę i ją opierdalam po staremu. I to, to nie jest tak, że ja mam teraz się położyć, boże, nie, nie zrobiłam kroków, jestem beznadziejna. Nie, to jest normalne, każdy z nas ma to i ja wiem naprawdę, ja, ja, ja mówiłam na początku na Krokach wiele lat temu, że ja już jestem uzdrowiona i będzie idealnie, a ja się bardzo myliłam. Nie będzie, bo czasami wracają chore rzeczy, ale co ja teraz muszę zrobić? Przypuśćmy, że poszłam do tej sąsiadki i ją opierdzieliłam, tak? Ja muszę uklęknąć i powierzyć Bogu, to odgrywanie właśnie Boga w życiu. To, że ja znowu chcę zmieniać na siłę drugiego człowieka yy, przez stare zachowania, tak? Te wady charakteru muszę powierzyć, czyli muszę zrobić krok szósty i siódmy. Czasami dzieje się tak, że już kogoś skrzywdziłam, już jest poptoka, już coś powiedziałam za dużo, coś, coś już poszło, to muszę po prostu, najczęściej dzwonię do swojej sponsorki wtedy, i po prostu muszę to zobaczyć, zobaczyć, czy kogoś skrzywdziłam w jakiś sposób i pójść i po prostu powiedzieć, zachowałam się nie w porządku. Czasami te przepraszam też nie jest dobrym słowem, bo ludzie, szczególnie jeżeli chodzi o moich bliskich, na przykład mojego Tomka, bo on na przykład nie chciałby wsłuchać w kółko, przepraszam, więc idę i mówię, słuchaj, chciałam porozmawiać o wczorajszej na przykład rozmowie, nie? Nie, nie, nie fajnie się zachowałam, no. tutaj nie powinnam tak postąpić. I wiecie, to jest bardzo dużo dla drugiego człowieka. Bardzo dużo i Suma summarum, ja muszę po prostu zobaczyć siebie. Czasami wpadałam w takie stany, okresy, nie wiem jak to nazwać, dni, chwile, dni, okresy, chwile, że tego nie robiłam. Czy sobie tam olewałam ten czwarty krok i to się zbierało pod dywan, zbierało, zbierało, ale to też można to zrobić. To nie, też nie trzeba wpadać w panikę, bo to, tak się dzieje czasami, bo my, my tak mamy, ja tak mam jako alkoholiczka, że ja musiałam na tym programie trochę pocierpieć, żeby doznać tego, że ja muszę to robić bo inaczej po prostu zdechnę. W moim trzeźwieniu tak się stało już na krokach, że ja, wiecie, zapiłam po 16 latach, zeszłam z kroków, całkowicie można powiedzieć, no bo zapicie to jest, zapiłam na szczęście jeden dzień i za dwa lata zapiłam drugi dzień. Teraz Wam powiem o tym przekładzie. Było bardzo dobrze, potem właśnie zaczęłam jakieś tam, miałam pychę, że mi się wydawało, że już tyle wiem w tym programie, że nic mi nie grozi, tyle lat nie piję. Bardzo długo nie piłam, tak jak mówię, 16 lat, nic mi nie grozi I tam sobie pewne rzeczy właśnie sponsorowałam, jeszcze miałam jakieś dwie podopieczne, ale dużo rzeczy... Właśnie z tego rozwoju. Już to nie tylko 10 kroku, ale też 11. Przestałam robić. Robiłam modlitwę, ale na odwal się nie robiłam medytacji i nie robiłam sobie obrachunku. I bardzo szybko wróciło mi stare myślenie, że zaczęłam robić inny obrachunek. I program, programem, ale ta FK to jest naprawdę chora. Chora ona jest, no to tak się odbywa. A ci to robią. Yy, nie, nie, ten to w ogóle nie robi dobrze programu. Nie. On to nie wie. I to się tak zaczyna, wiecie, takimi małymi rzeczami, nie? I ja już obrastam w tą pychę, nie mówię o tej sponsorce, sponsor do sponsorki dzwonię, mówię, nie, nie, bardzo dobrze jest, słuchaj, u mnie jest wspaniale, świetnie jest. Dwa lata temu, e, przepraszam, trzy lata temu, już prawie, prawie trzy lata temu, e, we wrześniu 2019 roku zmarło mi obojga rodziców. Właściwie tata umarł w sierpniu, mama umarła we wrześniu i Eee, to był bardzo ciężki czas dla mnie, ale ja już wcześniej schodziłam z programu, bo wiecie, kiedyś bym mam powiedziała, że zapiłam przez ich śmierć. Schodziłam i eee, pamiętam, że sobie już tak właśnie o, o, omijałam tą dziesiątkę, już spadłam, jak ojciec zachorował, wpadłam na pomysł, że nie będę chodziła na meeting, bo nie mam czasu. Już odchodziłam, nie? Zaowocowało ten i zaczęłam sobie podbierać leki na sen, bo nie mogę spać, bo takie nerwy. I gdzieś wiedziałam, że te leki, to nie było relanią, ale to był też lek uzależniający. Załatwiłam sobie do lekarza pierwszego kontaktu i tak myślałam, że, że to normalne, ja tyle wiem, ja sobie, ja tylko wezmę, tylko jak nie będę mogła spać. Nie? I zobaczcie, to jest, ci, to, ci z was, co czytali tą historię wielkiej księdze Jim'a, który sobie nalał, wpadł na pomysł, żeby sobie nalać e, e, do whisky, whisky do mleka. Ja tą historię czytałam wiele razy i zamyślałam, podopiecznymi, jak czytałam tak sobie myślałam gdzieś w głębi serca, że ja bym nigdy nie wpadła na tak głupi pomysł, że ten dżim to trochę był jakiś taki głupi, tak się oszukiwał. No ale wpadłam, w moim przypadku, w tabletki. No i słuchajcie, te tabletki tak podziałały, że ja tam po prostu wzięłam je dwie, bo już tam jedna nie działała po jakimś czasie i one mnie po prostu upiły. Ja się czułam jak po drinkach, poleciałam do sklepu, kupiłam sobie alkohol. One mi po prostu takie ciśnienie na alkohol zrobiły, bo ja się po nich poczułam jak po alkoholu i zapiłam. I zapiłam na szczęście, na drugi dzień się obudziłam, to było po 16 latach nie picia i wiedziałam, że po prostu byłam bardzo zdziwiona, że tak się stało, ale wiedziałam, że ja muszę dzwonić i to było bardzo trudne zadzwonić do moich znajomych i pamiętam, jak mi ludzie mówili, jak to? W ogóle byłeś szokowani i też mi to pokazało, jaką maskę wcześniej musiałam nosić, że oni, że oni tego nie widzieli, że ze mną jest źle. To też jest właśnie to, że ja... Ja nie umiem, ja muszę zadzwonić do drugiej alkoholiczki, powiedzieć szczerze, słuchaj, mam trudny dzień, nieważne, ja to, że ja sponsoruję, ty ja nie jestem wielką panią, ja też mam trudne dni, trudne chwile, ja też czasami się schowam pod kocyk, ja też czasami zapłaczę, to jest wszystko o wiele mniej, bo to się w ogóle bardzo zmniejszyło, to jest proporcjonalnie do tego, co było, a jest, to jest kropla w morzu, ale czasami jest i muszę być czujna. Muszę dzwonić, muszę o tym mówić, muszę mieć y, to, kontakt ze sponsorką. Ja teraz dzwonię raz w tygodniu z mojej sponsorki i ja jej mówię wszystko. Nawet jakieś głupie rzeczy, które mi się pojawią w głowie. Bo zawsze nie ma, że jest dobrze. Jest dobrze, ale zawsze jest coś do zrobienia. To jest... Ja się teraz strasznie boję, bo ja po prostu naprawdę miałam tą samowolę, samowolę duszą. I Wiecie, te tabletki, później weszłam na program z alkoholiczką kolejny raz, zrobiłam obrachunek z danego okresu, ona mi powiedziała, żebym wyrzuciła te tabletki, ja ich nie wyrzuciłam, schowałam je, bo mówię, dobra, schowam je, oczywiście po swojemu. I dwa lata później zapiłam drugi raz też powtórka z rozrywki identycznie. Wzięłam dwie tabletki, wróciłam do tych tabletek, wzięłam dwie tabletki, znowu oszustwo. Już mnie program o tyle działał, jak to mogę tak określić oczywiście, że codziennie się modliłam do Boga, żeby mi zabrał tą nieuczciwość. Bo czytając sobie na, na noc z kroku 11 te pytania wieczorem, jak tam jest, że czy czegoś nie ukryłam, czy powinnam z kimś porozmawiać, to ja miałam, wiecie, taki dyskomfort, to była męka pańska. Ale bałam się zadzwonić, powiedzieć prawdę, bo bałam się tego odrzucenia. Bałam się, że się podopieczne dowiedzą. Suma summarum, zapiłam drugi raz i powiem wam szczerze, ja jestem wdzięczna Bogu za to doświadczenie, bo to mnie nie dość, że uwolniło od tych tabletek, które dzisiaj są wyrzucone i których nie biorę, to jeszcze pokazało mi tak naprawdę właśnie, że nic tu nie zostało mi dane na zawsze. Że żebym że jeżeli chcę być, po prostu żyć tym nowym sposobem życia, to ja muszę wbić sobie do głowy i do serca, że to jest codzienne wytchnienie. Ja codziennie muszę robić te rzeczy. Dlatego, jak się na przykład dzisiaj z Tomkiem pokłócę, to ja odchodzę i nawet jak mam takie pół godziny, że, kurde, jaki on jest chory, jaki on jest chory, on w ogóle nic z tego programu nie robi, bo jestem też drugim alkoholikiem. To za chwilę wiem, że muszę usiąść i sobie zrobić ten obrachunek. I czasami właśnie zadzwonić, bardzo często dzwonię i mówię, jak sobie coś czymś nie daje rady, albo siadam, właśnie rozpisuję i natychmiast go przeprosić, czy tam podejść właśnie powiedzieć, że się nie zachowałam, ok. I ten krok dziesiąty jeszcze tu jest napisane, że jak cierpię, jak cierpię, to muszę przenieść tą uwagę na kogoś innego. Tak, przypuśćmy, mam gorszy czas, mam jakieś napięcia i, ta, i chcę wam powiedzieć, że to zawsze działa, nie? Ja mam bardzo dużo podopiecznych dzisiaj, ale i zawsze jest tak, że jak ja zadzwonię też do jakiejś nowicjuszki, jak daję siebie innym ludziom, to ja nie wiem, bo mi się zawsze mi się w chorobie wydaje, że nie mam czasu. Ja muszę teraz. Nie, to zawsze działa. To zawsze działa, to nie musi być godzina rozmowy, ale ja muszę się odczepić od siebie. I e, ponieważ odzyskaliśmy, tu jest napisane, ponieważ odzyskaliśmy już zdrowy rozsądek, przestaliśmy walczyć czymkolwiek, kimkolwiek, nawet alkoholem. Rzadko będzie on nas interesował. Jeśli ogarnie nas pokusa, unikamy jej jak ognia, reagujemy zdroworozsądkowo i normalnie, oraz odkrywamy, że dzieje się to niejako automatycznie. Przekonujemy się, że mamy nowe podejście do alkoholu. Ja odkąd, jeżeli jestem na tym programie codziennie, Naprawdę alkohol mi nie przeraża, nie, nie mam paniki z tego powodu, że na przykład nie wiem miałam jakiś sen alkoholu, bo tu jest napisane, mamy, spokojnie, Okej, okay, jestem alkoholiczką, wiecie, pół życia przepiłam, czasami mi się coś śni, tak, dzisiaj nie mam myśli, że mi się chce pić, ale nawet jakby taka myśl przyszła, spokojnie, nie panikować, zadzwoń do kogoś, tak? zapytaj jak się czuję, zrób jakieś działanie, to jest normalne. Kiedyś usłyszałam fajne powiedzenie, że jakbym piła po użyciu mleko, to pewnie by mi się krowa i mleko śniły. Tak. Eee, cały czas mam naprawiać swoje właśnie tutaj, tutaj jest napisane, popełniane błędy i porządkować to życie. Tak. To jest rozwój duchowy. Jak nie będę tego robić, to tak naprawdę mogę mieć 20 podopiecznych. Jak ukryję pod dywan, nie będę mówiła, nie będę miała kontaktu z drugą alkoholiczką nie będę robiła sobie obrachunku e, z pomocą drugiej alkoholiczki, bo sama czasami nie jestem w stanie sobie zrobić, bo to jest taka choroba, że my nie jesteśmy w cza czasami w stanie na siebie spojrzeć obiektywnie. Znaczy ja nie wiem jak Wy macie, ja, ja nie jestem czasami w stanie spojrzeć na siebie obiektywnie, ja muszę zadzwonić e, i ostatnio miałam taką, powiem na koniec sytuację, na przykład moją siostrą, e, ona bardzo chce szybko sprzedać mieszkanie po naszych rodzicach. Ja jeszcze chcę się tam wyprowadzić na trzy miesiące, bo chcę zrobić remont mieszkania. Ona chce sprzedać, więc nie była zadowolona. I pierwsza myśl, która mi przeszła, byłam na nią zła. Nie, rozmowa potoczyła się dosyć spokojnie, już nie zareagowałam tak jak kiedyś, ale byłam zła, złapałam urazę, że ona tego nie rozumie, że ona nie chce pomóc, tak? I zadzwoniłam do drugiej alkoholiczki i ona mi powiedziała bardzo fajnie, ale zobacz, twoja siostra może ma lęki, że ty się nie wyprowadzisz, że to będzie trwało długo. I dzięki temu, że właśnie zadzwoniłam, tylko, że ja dzisiaj chcę to przyjmować. tak? Nie chcę być w tej urazie, bo ja w tej urazie dzisiaj cierpię, naprawdę cierpię. To ja spojrzałam z drugiej strony. Dzisiaj już nie jestem na nią taka zła, tak? Wie, wiecie, nie mam. Mam to myślenie, że ona ma prawo do swojego. Ona nie jest, a ona nie ma programu, ona ma swoje myślenie. I być w ogóle, w ogóle może ona ma rację, bo może powinnam jak najszybciej sprzedać to mieszkanie. I ona dobrze myśli. Ale nie wpadłabym na takie wnioski, gdybym nie zadzwoniła, pewnie bym się jeszcze trochę pomęczyła. To tak i. Też zachęcam Was do czytania tej dziesiątego kroku później, już te doświadczenia Bila po 15 latach w, w 12 kroków, w się tradycji. Tam jest napisane, że w dziesiątym kroku, 12 na 12, że właśnie. Będziemy cały czas robili obrachunki. Niektórzy z nas, że, można, że one mają różne rodzaje są tych obrachunków, że są natychmiastowe z cał, cał, całego dnia, tak. ale też niekt, wiele, wielu z nas robi obrachunek, tam jest napisane raz na rok, raz na pół roku, czyli ten czwarty krok jak się robi w programie to, to nie jest tak, że na ten całe życie, przecież to życie dalej się toczy, są różne problemy, trudności. I co, ja sobie w głowie to wszystko pokładam? Nie. Ja też łapię nowe urazy, oczywiście, że to jest już inaczej niż było, ale czasami jest po staremu i ja muszę też ten obrachunek robić z danego okresu ze sponsorką. Ja robię taki obrachunek i chcę robić dzisiaj. Nie jest to dla mnie czasami przyjemne, bo ja moja choroba nie chce zobaczyć, że ja y, jestem chora. Moja choroba chce wiecie, zobaczy, powiedzieć mi, że weź to olej. Tata jest wredna, i ona tak ma, weź w tym sieć. Ale ja, ja tak nie chcę, nie, bo mówię, że ja, ja, ja wtedy bardzo cierpię. To tak, chyba, to tak chyba po prostu wszystko już się podzieliłam. Hmm. To jest taka fajna modlitwa pod koniec tego dziesiątego kroku w Wielkiej Księdze. Każdego dnia musimy wnosić wizję woli Bożej do wszystkich naszych działań. Jak mogę ci służyć najlepiej? Bądź wola twoja, nie moja. I tutaj jest napisane takie myśli, muszą nam towarzyszyć, stale towarzyszyć, stale, tak? Dla mnie ten cały krok dziesiąty to jest, wiecie, taka instrukcja, bardzo precyzyjna instrukcja do tego, co ja mam robić w ciągu dnia. Ja się kiedyś tego strasznie bałam, bałam się w ogóle kroków, bałam się robić takie rzeczy, bałam się, że jak nie będę robiła po swojemu to zostanę takim frajerem życiowym i ludzie mnie zjedzą. I wtedy mój sponsor powiedział, że ja już jestem frajerem życiowym. Bo tak naprawdę te moje rozwiązania, które całe życie stosowałam, one nie działały. Więc teraz już nawet jak mam taką myśl, że mi się nie chce tego robić, to chcę to robić, bo inaczej po prostu wyląduję bardzo szybko. Być może jeszcze w gorszym miejscu niż w tym, z którego tutaj przyszłam do wspólnoty. I to chyba wszystko. Dziękuję, że mogłam się podzielić. Dziękuję.